co gdy król Herod usłyszał, zatrwożył się i wszystko Jeruzalem z nim. Przecież zebrawszy wszystkie przedniejsze kapłany i nauczyciele ludu, dowiadywał się od nich, gdzie by się miał Chrystus narodzić. A oni mu rzekli – w Betlechemie judzkim, bo tak napisano przez proroka. I ty, Betlechemie, Ziemio Judzka, żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książęty judzkimi,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 I otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary, złoto i kadzidło i myrę. Lecz będąc upomnieni od Boga we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inszą drogą wrócili do krainy swojej.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 Według czasu, o którym się był pilnie, wywiedział od mędrców. Wtedy się wypełniło, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego Głos w ramię słyszany jest, lament i płacz i narzekanie wielkie. Rachel, płacząca synów swoich, nie dała się pocieszyć, przeto, że ich nie masz. A gdy umarł Herod, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc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 Ale napomniany, będąc od Boga we śnie, ustąpił w strony galilejskie. A przyszedłszy, mieszkał w mieście, które zowią Nazaret, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroki, iż Nazarejczykiem nazwany będzie.